Ambasadora, ja witam was w, w... którym to już odcinku? 24? Czwartym. Czwartym. Czwartym. E, podcastu Gry na Serio. Yo! E, jak zwykle jest ze mną Maciej Esz. SM Shinobi. Siema. Siema. Oraz gwiazda tego podcastu. Człowiek, bez którego ten podcast nie mógłby istnieć, który najwięcej wkłada serca, umiejętności, czasu, pieniędzy. Radolf. Siema. Radolf jak zwykle jest mniej. Jest jeszcze dzisiaj Dzisiaj mamy specjalne wydanie podcastu, jak wiecie czasami zapraszamy gości z tym przeróżnych Najbardziej znany w sieci człowiek Tak! Człowiek, który przeszedł Wiedźmina tyle razy, że postanowili mu odebrać komputer i wyjebali na strych i samego przykuli do grzejnika, żeby już więcej nic nie robił Ale on się uwolnił On się uwolnił, ale nie od grzejnika, grzejnik uwolnił ma od ściany, od mieszkania Stoi właśnie tutaj z grzejnikiem Niedługo dostanie nagrodę Guinnessa, tak? Guinnessa za przejście na któryś tam już raz Któryś tam już raz I jest to, uwaga, Maciej Z Kolejny Maciej w naszym pokazie Tak, to ja, Siewa Zetor Tak, e, jeśli jesteście również fanami Mojego zajebistego kanału na YouTubie Będziecie świadkami naszego let's play'u Który właśnie przygotowujemy sobie po cichu Z Maciejem Jest mega zajebisty i mega zachęcam Was Do obejrzenia go Jest na YouTubie Maciej wszystko wrzuci na YouTube. Drugi Maciek na, na bloga, wszystko, wszystko. wrzucę. Wszystko, on wszystko wrzuca, nawet na zdjęcia Radolfa Standardowy. Zanim przejdziemy do tematu miesiąca, tematu tygodnia i tematu odcinku, godzina, tematu jeszcze godziny, godziny. Część organizacyjna, mianowicie chciałbym podziękować Adasowi Małuszowi za komentarz na naszego podcastu na iTunes. Adam jesteś wielki i niestety dla was hejterzy mam złe wieści, wasze argumenty są do bani. w ogóle e... pa, jeszcze się wepnę bo, mm -hmm. bo mi się przypomniało. Na naszym fanpage'u się pojawił taki komentarz odnośnie tego poprzedniego odcinka, nie tego poprzedniego, nie mm -hmm. tego specjalnego, tego zwykłego. Zwykłego. I gościu napisał, że... Może gry na serio mówiące o dziennikarstwie i o poziomie dziennikarstwa, to jak prostytutka mówiąca o moralności. Więc <śmiech> <śmiech> też <Staszuk> chciał <śmiech> powiedzieć, że bardzo mi się ten komentarz podobał. No i... Ale i tak mistrzem jest Adam Małysz, tak? Ale właśnie, ale Ja nie będę Małysz cytował mistrza, po prostu odwiedzcie iTunes przy okazji, jak będzie się wystawiać kolejną jedną gwiazdkę. Eee, sprawdźcie, co miał do powiedzenia Adam Małysz. Adaś, dziękuję Ci za komentarz, mam nadzieję, że świetnie sobie Twoja kariera cyrkowa teraz się rozwinie i jesteś świetny w tym, co robisz, nawet jeśli nie skaczesz. Dzięki jeszcze raz. Skaczę, stary, na trampolinie. Aha, dobra, to wszystko jasne. Tak. Kupił sobie taką trampolinę do ogródka. <grym> I no. na pierwszą kombosy. Lowkingi. Lowkingi, <grym> low lowkingi. A co takiego? Pozdrawiamy oczywiście naszych nowych sponsorów, chlebodawców ze stolika, którego okruchy jemy. My biedni, prości ludzie CD Projekt. To jest CD Projekt. CD Projekt. To możesz mówić CD Projekt, sorry. Nie mogę mówić, bo rzeczywiście tam jest CD Projekt. Nadajemy, no niestety nasze studio ciągle znajduje się przy yy, siedzibie People Can Fly, ale pracujemy na tym, macie, już pracuje. Wy na, w, jego przyczepa kempingowa powoli za chwilę się tam przeniesie pod na ulicę ulicy i będziemy mogli. Tam e, relacjonować e, świat G. Jest bardzo mroczna i tajemnicza e, przestrzeń życia. Tylko nieliczni mogą tam wejść, a jeszcze nieliczni mogą takie ojść takiego mnie. na antenie. Jeszcze mniej nieliczni są w stanie tego słuchać, więc e, kudosy dla Was. Dobrze, Maciej, jaki będzie temat tygodnia, temat miesiąca i temat roku, temat życia? E, Pieszcząk Radolfa. <laughs> nie, no generalnie chyba będzie to Wiedźmi. Wiedźmin. Wiedźmin! Zrobię jakiś ralot, poproszę fanfary do widzenia. Wiedźmin, nie taki... O, po, powiedz jaki. Wiedźmin 2 Zabójcy Królów w edycji rozszerzonej na Xbox 360. No, ja tak zapamiętałem. No zapamiętałem. Tak. Pełny tytuł jest dość długi, moim zdaniem. I no, za długi jest. No, też mi się wydaje, ale to nie. No co mnie można skrócić o to Można po prostu powiedzieć, Wiedźmin 2 na Xboxa. No, i wszyscy wiedzą. Tak. Wszyscy wiedzą o co chodzi. Wszyscy wiedzą. Dobrze, Maciej. Albo nie, Radolf. Tak jak było. Ci się podoba? O, może coś powiesz na temat konferencji CD Projektu, tak? CD Projektu, CD Projekt. Uczę się, no. uczę się Ballet Storm. No. I <laughs> mamy następny kwiatek. tak przy każdej grze polskiej będzie, to będzie Ballet Storm, to będzie CD. CD, City. <laughs> CD Projekt. City Projekt. CD Projekt. Dobrze. No dobra. No to byliśmy sobie w zeszłym roku. <laughs> no. Dobra, dobra, już poważnie. <laughs> Kurwa, jak tutaj coś będzie na poważnie, <głos> jeśli tutaj coś będzie na serio, to ja wstanę sobie... i wychodzę. No, no Radolf, opowiedz. Opowiedz, opowiedz historię opowiedz. swojego życia. Ale opowiedz od momentu, jak wsiadłeś do tramwaju. Trasę całą zrobiłeś. Właśnie. Zrodo. Od tego momentu, jak myłeś jajka przed wyjazdem na konferencję. To można ominąć. Nie, no, czekam Dobra, dobra. no to... niech daj Radolfowi powiedzieć. Dobrze, dobrze, bo ja mu powiem. Nie który to był. to był czwartek przed świętami. Czwartek przed świętami to wiemy, no Tak. To ee... redakcja Gry na serio. O, znowu Znowu przeze mnie wylądowała na ulicy Gielskiej, nie wiem przez przecież... 74. Ale normalnie jakby był w piątej klasie podstawówki relacjonuje! Redakcja portalu Gry na serio. To nie jest portal, to nie jest portal. No właśnie, Dobre, tak? no. Dobrze, nie No kurwa, byliśmy na konferencji CD projektu eee. Na temat Wiedźmina 2 zabójcy królu w edycji rozszerzonej na Xbox 360. I na PC. I na PC. Yy, I przy okazji jeszcze GOG.com. Ja zawsze myślałem, że to jest GOG, Ja, ja zawsze myślałem zawsze <laughs> serio, i tak no zaraz, mnie to strasznie. Ale nie, to dlatego, że mówił Gil. Gil. Gil. Gil, gil, gil, gil ale on jest Kanadyjczykiem, tak? Yy. Czy po prostu ma francuskie imię ma to po prostu. On, nie, on chyba jest Kanadyjczykiem. I ma francuskie imię i znowu mnie niszczy, kiedy mówisz: Gil. Masz przed oczami masz trzy, trzy litery. Kiedy patrzysz na jego na imię na, na papierze, wygląda przerażająco, i myślisz, że to jest jakiś potwór, nie wiem, z... który wychodzi z otchłani, żeby cię wpierdolić. Nie? Kraken. Release the, girl, <ślese> <ślese> <ślese> no, no, przy... the girl, gil, że na tej konferencji tak było, nie? Release the no dobra, okay. Rado... daj, daj Radolfowi o mu powiedzieć. No. E, zresztą znowu robiłem wątek. Aha, już jesteśmy w siedzibie. Trudno <grym> było tak naprawdę cię w to znaleźć, nie? Pachuje? Tak, trudno było znaleźć, ale na szczęście pies, przewodnik, Radolfa. <grym> dobra. I <grym> <grym> biała laska z czujnikiem. <grym> Radolf ma GPS-a wbudowaną laskę. Go <grym> kopię prądem, nie idzie zbierę. A! To nie, nie, nie, nie w to jest stronie. Okay. Okej. Dobra to może Maciek opowie. Maciek nie wiem! No nie to jesteś najlepszą osobą do relacji. Nie, no, tak. nie, o nie było. No. To, to może ty, ty, ty Ciebie, no, widać, że rządzisz ja i masz nie, flow. Nie, nie mam flow, ja tylko ja byłem znowu do Sperados. No dobra, no bo Będziemy nagrywać więcej odcinków w No, to będzie zorganizowane konferencja tak naprawdę na polskie chyba ale w ogóle. No to. No. Maciek bywa na takich konferencjach, wtedy chleje wódkę do potęgi. No, ni niestety na tej konferencji nie udało nam się to upić, bardzo... więc niestety to była słaba konferencja, to była sława, zaleczam tak. ją do jednych z najsłabszych. Nie, nie było alkoholu i dziwek. Teraz. Właśnie. Nie, to jest zasznie... moja ocena 1 na 10. Tak, 11. Było, była fajna gierka, nie, ale dziwek, nie było alkoholu, nie było no to 90 punktów. Do tego poszedłem do łazienki, żeby sprawdzić, czy coś tam jest. Też było, ale, ale nawet nie było muzyczki i nic nie było. Nic tam nie było rozsypane na tym, bo ja jestem... Po płatkach ufa... rocznie szedłeś do <głos> <głos> Ani nie przegrywały żadne, kurwa, trąbki. <głos> <głos> ja byłem naprawdę mega zawiedziony. Ludzie z celu projektu Projekt, musicie się ogarnąć. Nie, mówiąc zupełnie na serio, kiedy byliśmy na tej konferencji, podczas jej trwania, kiedy tweetowaliśmy tak jak szaleni, i Maciej wrzucał różne rzeczy na Face'a, byliśmy pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę. Nawet bym powiedział, że trochę bywał już niezdrowy. Nie bo tak no. można było. Ja, ja się łapałem kurwa za głowę, więc chyba się za bardzo podnieciliśmy. Tak? No. No. no, tak Tak pachniało jakiś pan No, mega, mega. Ale. Mm, to chyba znaczy, że było dobrze. Było no, bardzo dobrze. A tak, Rado mógł. Yy poddać się urokowi pierwszej konferencji, na którą się oddał. Oddał. Bo to dobrze, o, byłeś tak, taki. Tak, tak, Jesteś takim Byłeś wtedy jeszcze no, taką konferencyjną błądziwek. dziewicą. Rano był konferencyjną dziewicą. I wtedy może mu się podobało, może to był dobry seks, może Gil zrobił to dobrze. A, nie wiem, a po prostu mówiąc, oglądając na to, próbowaliśmy być mega obiektywni, ale w pewnym momencie zezwali nas gralem różnych takich super zajebistych informacji. I, I tylko ja patrzyłem na Macieja, patrzyłem na Rodolfa, oni mieli po prostu opatrzenie i to było zajebiste doświadczenie. No. A... Nie, wiesz, to, to było pod tym, pod tym kątem fajne, że chociażby pamiętamy, jak byliśmy na, na tym WCG, nie? We dwójkę, no to nie było takiego momentu, żebyśmy usiedli, o ja pierdolę, ale kurwa, mega, tylko raczej były takie momenty, że usiedliśmy jak graniem w StarCraft'a albo w LOL'a i patrzyliśmy, ale kurwa, o co tu chodzi, nie? To ale to był też inny rodzaj imprezy, nie? A, no niby tak, nie? Ale wiesz, jak impreza jest dobrze zorganizowana, powiedzmy, ja przychodziłem z takim, z założ... z takim założeniem, może ten Wiedźmin to będzie generalnie spoko, no ale mnie rozpierdoli, nie? Mm. Bo grałem w jedynkę na facecie i była chujowa. A tu wystarczyło, nie wiem, pierwsze 5 minut i ja już wiedziałem, że jestem na zajebistej konferencji i wszystko jest przygotowane zajebiście, bo to mm. trzeba pochwalić, nie? Że jakby ta prezentacja i to jak ona była przedstawiana i nie wiem, no nawet ta trudność, że to było wszystko po angielsku, a jednak to jakoś chyba wyglądało, bo no to nie no. był no. polski, no, angielski. Jest film, tak? No, no, no, no żeby ludzie, którzy byli w Wielkiej Brytanii, mogli sobie obejrzeć. Mhm. A. To, to, to, no, no, no, i, no i no. mogliśmy na przykład słuchać też rozmów też którzy odpowiadają za ten film, bo oni byli niedaleko na stanach, jak siedzieli. A, bo siedzieliśmy no. w ekskluzywnym miejscu na kanapce. Na kanapce. Na kanapce. W kanapę. Okay. Nawet jesteśmy na streamie, widziałem, jest moja głowa. O! O! Zrobię to z screena i mamie pod <grystanie> nie. Zobacz, wychodzę tutaj na konferencje branżowe to moja głowa jest <grystanie> mniej więcej tak to wyglądało a co jest już nie chodzi o samą oprawę tej konferencji bo wszyscy zgadzamy się, że była naprawdę na światowym poziomie uh -huh. chociaż no fakt to nie jest ta konferencja nie wiem Microsoftu czy Sony na E3 ale po prostu jeśli chodzi o konferencję, nie wiem, firmy z Polski która jeszcze kilka lat temu nie wiem, słynęła tylko z tego, że wydała jakąś grę na PC. No. Która dobrze się sprzedała, dobrze, ale. O, e... pamiętam, kurwa. Pamiętacie, jak się pojawiła ekstra klasyka? Ja pierdolę: ludzie się po prostu rzucali na to, jak... jakby te gry po prostu zanurzyły. Macie, się on rzucał, on ściągał. No tak, on miał wtedy łącze, już mogłoby mu podprowadzili. Nie, no kupowałem w klasy. Tak, to nie, No, no dobra, biorą. A ja kupiłem Baldo jedynkę. No. Ekstraklasy, 20 no. lat po innych graszach. Wszyscy. <laughs> o, on czekał na obniżkę do dwóch dy. Właśnie, muszę poczekać. Albo do 79 centów. Nieważne, kurwa. dopiero no do edycji. Naprawdę. Dobrze, ja wierzę. Ma Maciej jest z rycerzem dobra, tak jak my tutaj wszyscy. Siedzimy przy okrągłym stole. Tak, przy okrągłym tak. e, Ale co nas najbardziej rozwaliło, przynajmniej mnie? Myślę, że. Może się zgodzicie lub nie. Chodzi o to, o samą podejście CD Projektu do, do, do graczy, tak? do, do tego, że nie, nie widzą w nas złodziei, że nie muszą wszędzie wpieprzyć DRM-u, że są w stanie dać mnóstwo, nie wiem, contentu za free albo dać za darmo coś. No, w sumie to jest druga nazwa tej firmy, tak? Za darmo. No, za darmo. I z jednej strony jest jakaś mała firma, znaczy mała, może nie, ale yy, jakiś deweloper z Polski, który, tak jak mówię, wydaje pierwszą grę na konsolę, a, a jest w stanie zapewnić i ma jakiś tam sklep z starościami a jest w stanie zapewnić tyle fajnych <głos> rzeczy <głos> a jest w stanie właśnie wrzucić, nie wiem, jakieś kopia zapasowa, którą możecie pobrać tego no z tego doko. no to jest, no tak, dobra. W dupie, No ale nie? samo wydanie gry, gdzie kupujesz podstawową grę, a masz tyle właśnie, naładowane mnie, do pudełka mnie. rzeczy, że normalnie to musiałbyś kupić wersję jakąś rozszerzoną, no. mm. mnie rozjebało właśnie to, że kupując tą normalną wersję masz tak naprawdę no nie wiem, w porównaniu, tak jak e, patrzyłem, no to w porównaniu z Assassin's Creed'em Revelations to to masz tak naprawdę kolekcjonerkę Assassin's Creed'a za 130 złotych A druga rzecz, co mnie rozpierdoliło, to to, że oni się dogadali z Microsoftem I ze, z, ze sprzedawcami, tak, typu, nie wiem, Marya, Mark, TMP, Xatun Mhm, mhm. A, Tak, i oferują ekskluzywny content dla osób W zależności, w jakim sklepie kupisz sobie tego Wiedźmina To dostajesz takiego awatara na Mhm. To jest po prostu miazgo, nie? I no tego jak na polskie wcześniej, realia. Wcześniej tego w Polsce nie było, nie? Tak samo to, że wydają Xboxa w wersji Wiedźmin, nie? No. Znaczy nowo zbandlowanego. Zbandlowanego, no. no ale też pudełko jest Wiedźminowe no. robione, i tak dalej, i tak dalej. No to na polskiej realia to jest marketing po prostu nie z tej ziemi, nie? Mm. Takiej I... gry. I, I to dało się odczuć w ogóle, że, że firma Przykłada jakąś dużą wagę do tego, żeby to jednak wypromować i żeby to się sprzedało, i żeby pokazać, że, że jest jakaś firma, która robi dobre gry i jest stąd, nie? No. Bo... jest w stanie walczyć z tymi największymi no, klientami. To, to, to w... Macie, w... Tak jako, jako użytkownika... Tak wszystkie platformy tak naprawdę, bo na iOS chodzi to no tak. na Maca 1 jedynka, tak? No mieliśmy... Eee... To chyba za 8 euro w Steamie? Za, za, za 10. Tutaj. 10. No to 10. co to za pieniądze. No. I to wiesz, i to jest o tyle też fajne, że. Ja uh, się zastanawiałem właśnie, czemu oni się zdecydowali na Steam'a, a nie na przykład na mac -up, Na ten mac Store, Star, nie? No, Ale z drugiej strony, uh, wydając tą gierkę na Steam'ie w momencie, gdybyś ty miał Wiedźmina 1 na Steamie po prostu mhm. zarejestrowanego, to masz automatycznie na Maca. No tak. Nic nie musisz kupować. Jeśli zapiszesz sobie na PC-cie stan gry i zainstalujesz potem na Macu, to masz te wszystkie save'y od razu i wyciągnięte z chmury. Ja jeszcze w ogóle a propos ukłonów strony graczy, to ja jako użytkownik PC-towy, na przykład E, możliwość ściągnięcia, bo teraz jako że ta edycja rozszerzona no. wyszła, za darmo cały ten staw z edycji rozszerzonej, czyli to 10 giga, do ściągnięcia tydzień przed premierą. Czyli spokojnie można sobie ściągnąć nawet jak będzie to długotrwało, jak ma się słabo łącze. I w dniu premiery tylko dociągnąć kilka megabajtów. No, nie, nie wiem, nie wiem, nie. 600 megabajtów. A, no dobra, no ale w porównaniu do 10 giga, no to kilka. co to jest? Dobra, teraz to jest, co to jest, nie? No, no, bo to się było, w, wtedy, wtedy tak, nie wiem, z 5 gier, bym no. się, no. się mieściło w tej wadze. No, faktycznie, no. no coś w tym jest. a Taki Baldus Gate 2, 500 godzin gry i miałeś tam 600 megabajtów. Nie, kilka płot było, no bardzo, bardzo. No, to No, no. no. no, no. no. no, no. no. Tetris, tetris, Tetris! No, dobra, no, dobra. dobra. Milion zza... godzin gry omieściła się gierka na dyskietce, kurwa! Nie, jeszcze mogłeś tam rzucić, nie wiem, czy tam... No. I, dbia, I dwa pornosy mogłeś zgrać w rozdzielczości 120 pikseli, stary, na 60. <dum> co zobaczyć takie pory. No. Rozmażyłem się to. Teraz jakbyś HD odpalił, to byś, kurwa, nie wiedział, na co patrzeć, stary, na czym oko zawiesić. <dum> no, tak to... Wie... Mo, mo, wtedy chciałam wyobraźnia. Ja... <dum> A... Taki jeden stary no, widzę, to nawet... jeden różowy piksel, nie? Z gością papujących. Do piksela. A teraz nawet za okno nie chcesz wyjrzeć. Taką grafikę masz na kompie, nie? No, na konsoli to nie wiem. Tak no, ale też No, to... nie to. Nie, to było to, to no, to, to, to jest. To, to... jest. No. Ale co, dobra grafika jest w tym Witzminie na, na Xbox. O to no, będziemy się. jeszcze raz mówić. No mamy. dobra, Spokojnie. to do tego. E... To nic nie mówiłem. Nic, nie, nie wiem. Co... Chujowo jest. E, czyli co? No, wielkie gratulacje, tak? Dla scen tak. projektu. Zobaczymy, co jeszcze pokażą przy okazji premiery gry, bo przy okazji pz edycji była jakaś wielka impreza, większa impreza. Z tej okazji chyba się całkiem udała, nie słyszałem. Może zbliżą medalion, będzie. się, że teraz z okazji premiery tej Xboxowej to będzie jednak najlepsza jakaś. My też mailu. Aha, dobrze. No, Maciek już tutaj coś sugeruje, że, że ma dobry kontakt z wydawcą. Nieprawda! Nie jesteśmy sprzedajnymi dziwkami. E... Nie, nie! Nie, yeah, <laughs> yeah. nie. Wcale nie powiedziałem, że CD Projekt jest najlepszą, najlepszym wydawcą w Polsce. <laughs> nie, ale naprawdę podoba mi się to, co robią i, i, i bo inni wydawcy w tym skutnym jak Pizza kraju powinni uczyć się od tych ale ludzi. Właśnie, powinni uczyć się od ludzi z jakiegoś. Właśnie to, to jest też to, to co Radoś powiedział. Nie? Że ja miałem takie wrażenie, że CD Projekt w ogóle wyskoczył trochę ponad te nasze bagno. Nie i, i tą chuj chujówkę z po polską I, i staną w takiej pozycji jakby wydawcy i dewelopera gier, który ma takie same prawa albo nawet większe prawa do mówienia jak powinni ci wydawcy postępować jak wydawcy zachodni amerykańscy, tak? No, no, no. Bo oni powiedzieli, słuchajcie, taka gra powinna być, taki dodatek powinien być za darmo. Właśnie. A teraz się, kurwa, okazuje, że jak chcesz zobaczyć prawdziwe zako zakończenie Prince of Persia, to dopłacasz, kurwa, z DLC, nie? No, ale to wiesz, EA się, EA się uczy. No, EA ale się wiesz, uczy. Ale to jest praktyka Ubisoftu, nie? A tak. nagle się okazuje, że po pojawiają się, kurwa, wieśniaki z Polski, nie? I mówią, ej, to powinno być za darmo, nie? My wam damy 10 GB do ściągnięcia za darmo gdzie inni dają wam kurwa możliwość odblokowania zawartości, która jest na płecie za 4 dnia. No, a wy macie free, bo jesteście i to jest fajnymi w ogóle różnymi. jakby ta cała, to, cała, to, to, cała to, to, to całe też podejście do DRM-ów, tak, że oni tego nie uznają i, i to jak to. Wygląda, to I o fajny. co mówiliśmy jeszcze na początku, czyli o tym, jak sama, sama gra jest wydana, tak? Idę mamy tam dodatkowego kontentu, w tego właśnie tego, wiem, jakiś poradnik, jakiś tam track, coś nie stylu. Jaka jest scena tego tak naprawdę, jak to wypada. No, ja, ja pamiętam, że mówiłem, że, że kupię Wiedźmina, znaczy ciągle, pomimo tego, że dostajemy superkopię i ogrywamy ją, jak dziwki, szmacimy ją tak totalnie, że, że każdy ją już miał w swoim napędzie, każdy już tak. przekłada... no prawie, ra... no, nie, miałem ją w swoim napędzie, nie gadałem, każdy ją przekładał kilka razy z pudełka do pudełka, przekładał te płyty i bawił się nimi w nocy, w nim jak te, ale ja to robiłem, eee, dlatego są trochę większe te drzwi i jaja ja są. Ale no, tylko trochę większe. Tylko trochę większe, bo wiecie, dzisiaj gra mi powiedziała, że mam małą pałkę, ale to inny w ogóle motyw. I powiedziałem właśnie, kiedy dowiedzieliśmy się o tym, że ta gra będzie tylko szala, że specjalnie kurwa pójdę kupię, że to 120. Nawet jeśli będzie ogromnym śrotem, ten Wiedźmin a wiem, że już nie jest. Nawet jeśli okaże się śrotem, to kupię, żeby pokazać tym z że można w tym kraju wydać grę ze 120 zł, żeby była mega, wypakowana, wypasiona bo ona mega wypasiona i że nie trzeba za to obrać dwóch złotych tak? i jeszcze ściągać później harsujście, bo chciałabyś sobie zagrać jakąś wielką przygodę, czy coś takiego, więc wielka piątka dla ludzi z CD-projektu, nasze życzenia najlepszego księżyca, na ulicę rolińską, tak, no co? No to co? No to co? No to co? No to co? No to co? No to co? No to co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? co? od kogoś, kto gra na niej, że? Nowy, nowy, nowy. No, no, jesteś gwiazdą! No, ale ja tak naprawdę widziałem jakieś może 3 godziny tego... No to... Słuchaj, ja myślałem, że 90% naszych kolegów... Oni nie są moimi kolegami. <gry> no, no właśnie. No powiedzmy kolegów Adasia Małysza e, z iTunesa, no to generalnie no, oni widzieli screeny Cerecki <grym> powstały dawno. No. No. Dobra, no to na pewno to jest jedna z lepiej wyglądających gier na Xboxa, a na pewno chyba najlepiej wyglądający etap w momencie na Xbox. Na Dragon ten... Age nie wygląda lepiej, rado. No tak. wiem, dobra, się. no nie liczę. A może masz efekt, może masz effect. A że już jest tak chujowy, że <głos> <głos> kurwa nawet z skali się nie mieści żadnych. Jest poza skalę, no, ale musisz na przyznać Rado. No, na tyle co widziałeś, to kurwa Dragonage z się w porównaniu. Ale coś mówiłem kiedyś. Tak, a ja jeszcze pamiętam jak tydzień temu mówisz je Age kurwa za jedista gierka. No za ale. Ale grafika nie jest najważniejsza. Zgadzam Ale się. Gra w Dragon Zgadzam Age jest sztuczna. Mm. No, dobra, nie mówię teraz o Dragon Age. Tylko dobra, no dobrze, no królu, który stoi na podium już. No wieź mi Ostro! Oj, sypią się dukaty do twojej kiesy! Sypią się, biać? No, ja już widziałem, jak w danej klasie komuś robi. <laughs> w tym momencie każde słowo i wiesz, kutas się o 500 metrów na szalę no mów. Bo chcę zaraz zamknąć w sobie. No już się zamknąłeś. Eee, zgubiłem przez nas tak. Dobra, mówiłem o grafice, że jest naprawdę. Do... No ale musicie sami powiedzieć, że to jest jednak najlepiej na, na wyglądający gier na Xboxa, tak? No to jest pierwsze co coś się rzuca w oczy tak naprawdę, jak się odpadł, tak? Dobrze, zapytajmy naszego eksperta, ekspercie. No właśnie, zacznij, my od eksperta, ale dobra. To... Ekspercie, jak widzisz. Yy... Dobra, jest kilka baków. E, dobra, jak widzisz, różnicę pomiędzy wersją pecetową i konsolową na Xboxa 360? Ale ty się patrzysz na mnie, a właśnie, mówisz do niego to to Właśnie, to jest Zamkną oczy! Zamknąłem oczy. Zamkną oczy! To sensu! Ciią, Ciią. Stary, jak moja nauczycielka! bo Po prostu, wiesz, są takie akcje w szkołach, wiesz, że masz takiego zjebanego nauczyciela z Zezem... Albo Dzięki, całk. nie mam Zeza! <śmiech> Miałem takiego typa z Zezem od matwy i on się kurwa gapił w prawo, ale tak naprawdę mówił do ciebie na Prost, nie? I tak samo to sobie... może ustawię, do kogo mówiłeś. Czekaj, do <laughs> ma... Ustawiam się teraz w stronę Macieja Z. Ale <laughs> patrzysz nadal tam. Cicho, bo patrzę w mikrofon, bo ja czuję taką wieżę, muszę patrzeć. Ale dobra, coś, ja, go... już rozumiałem, że to było do mnie pytanie. To jeszcze raz. Dobrze, to jeszcze Macieju raz. Z, pseudonim Zetor. Jak oceniasz różnicę między wersją PC a wersją Xboxową Wiedźmina 2? Na królu Królu, medycji No Może nie będzie tak w 100% wiarygodne, bo takie maksymalne wymagania w, na PC'cie to widziałem tylko przez chwilę u kumpla. W pięciu i, klatkach. E, przez chwilę u kumpla i ten, i trochę na, na jakiś tam właśnie gameplayach. U, u, u siebie, tak. U siebie nie, nie miałem możliwości takiej, ale wydaje mi się, z tego co pamiętam, że jednak ta Xboxowa wersja Trzyma poziom i dorównuje takiej pecetowej Tak jak sam któregoś się zauważyłeś, że tam czasem coś się trochę z opóźnieniem wczyta Ale no ogólnie no, tylko sama, czasem, tylko czasem. sama grafika jak już się wczyta Przygad z senka, senka moim zdaniem spokojnie daje radę i tutaj nie ma żadnych czy ty raz? Ty patrz kurwa, że mam browara, którego nie piłeś. I yy, tutaj jeśli chodzi o grafikę, to nie ma za bardzo czego się przyczepić. Z tego co wiem, mniej więcej prezentuje się na poziomie takim średnim, który można było zobaczyć na PC. Znaczy ta wersja konsolowa wygląda tak, jak gra odpalana na tak średni. I, to tam. No, średni z plusem bym powiedział, już nie przesadzajmy. No. A, aż, tak, aż tak dobrze twierdzisz? No tak no, mi się zdaje. No, powiedz ile no, już... ci zapłacili. No, nic, Zabiby nic. Tak, na pewno. Nic jeszcze. Nie jeździsz chociaż, w kurde, autobusami. Te Nic, darmo, tego, nowego, tego nowego iPhone'a znalazłem. Nikt <śmiech> nie zapłacił. Akurat wychodził z konferencji tak... <śmiech> Akurat nie. Coś panu sz wypadło. Sz szepnij tam dobre słówko. Coś panu wypadło i tak... Odpala pierwsza... Nie, ale ogólnie jak się... jak się wy, m, Patrzy na tą gierkę, to nie masz takiego wrażenia, że oni... O, nie wiem, jakoś tam tą grafikę uprościli, tak, że te tak, tekstury są jakieś chujowe. Jak ja... Teraz odpaliłem sobie, załóżmy, nie WoWa, nie? Na low i... kurwa, po prostu te tekstury wyglądają tak chujowo Ale co ty chcesz porównywać? No, nie, Vowa generalnie chodzi miejscu. mi o to, stare że y, opinia jest taka, że PC po prostu zjada teraz konsolę, kurwa, jak chce i gry tak na PC to wyglądają o oja pierdolę, nie? Tak zajebiście, a... Gra na konsoli to musi być chujowa, nie? I na przykład taka dyskusja była przy tym Bfie, ty wiecie. No, czułeś, że ta grafika jest jakaś mega chujowa w Bfie? Czasami? Nie wiem. Jak, jak się zdenerwował, bo zginął. zabił mnie lak. No... <śmiech> chujowa grafika, zabił mnie lak. Nie, miała słabszy mój. Dobra. Mówię to z pewną pomagą. Ale Wiedźmin nie Ma. A w ogóle nie wiem, czy za dzisiaj jak grałem, nie wiem czy to celowy, znaczy na pewno ten zabieg ma coś na celu, prawda, ale w porównaniu do tego jak ja wcześniej grałem na PC, nie wiem czy w, po aktualizacji do wersji rozszerzonej tak będzie, ale na Xboxie zauważyłem, że e, lokacje na przykład tam w pierwszym akcie, te miasto, podzielili na więcej, na przykład pojawiły się w niektórych miejscach, gdzie wcześniej ich nie było bramy, które doczytują... No to generalnie chodzi, myślę, o ograniczenie... No możliwe, ich botkanie, że bramy ale... Że bramie się nie mieściło. Ale, ale fantastycznie to rozwiązali, bo tak naprawdę ta brama tam w jakiś sposób była... No, ale nawet pasuje. takie momenty, że się biegnie za jakąś postacią i robicie razem questa i ona... To jest akurat absurd, nie? I to się z tym łączy. I ona przebiega przez tą bramę. I jest tak, że... Te, załóżmy, nie wiem, to mary gold nie? Biegnie, biegnie, biegnie... Otwiera drzwi od bramy. I ci zamyka. I kurwa przed nosem no, ci zamyka. I i tak, to jest to, to normalne. To tak było. Bo ty sam musisz przejść przez to po no. prostu. Że nie, nie, tak. nie zostawiać ci otwartych drzwi i na przykład będzie potem low. Tak, ale right. Rza, rzadko się zdarza, że zdążysz się przecisnąć. Chyba no. dzisiaj się Bartkowi udało. Oje, bo ja mam dużego fulsa. Tak, no on o. ciągle ogłusza wszystkich ardem i krytyki wariet. Tak, ale ginę najczęściej. No tak. No A więc... Nie, jeśli, jeśli chodzi o całą grafikę, to, to wydaje mi się, że jakichś tam mega odstępstw nie ma i to, co jest najfajniejsze w tym wszystkim, to są takie momenty, że faktycznie jest opatrzczenie, nie? Mm. Że patrzy się po prostu, jak oni to zrobili i no jest to, nie wiem, no, jest to po prostu światowy poziom, tak? To nie jest jakoś... No i nie wygląda na jak jakiś niedojebany port, z Naprawdę to jest adaptacja, <grym> jak No to wygląda, wiesz, wygląda, e, wygląda na pewno lepiej od Dead Island. Wygląda moim zdaniem lepiej też od balet A Tak. No wygląda lepiej, no. tak? I są nawet takie Uf. momenty, kiedy jest, jest cutscenka i na przykład są jakieś efekty światła, nie? I tam światło wpada przez jakieś okna i tak dalej. No, no i to, to wygląda, wygląda kurwa no. zajebiście po no. No, jak render, nie? A wszystko jest generowane na, na silniku gry. Więc ja bym powiedział, że grafika jest, no jest okej. Okay. Sam się zachwycałeś górami, no, tym jak, no. jak ładnie zachodzi słońce nad lasem i znaczy, tego typu... Są takie właśnie, Bola. też jest taka, scena, jest taka scena czy fragment w grze, gdzie się biega po lesie i światło między drzewami. Tak, no to, fan, no, no, mega, to fantastyczne. Tego, to go, no, jest... Ale generalnie też jest bardzo fajne kolory nie wiem, dobrane, są w takich ciepłych Albo poprawione, barmach, poprawione noc, są. Po takie, jest ciepło. Bo, ale są poprawione w tej edycji rozszerzonej no, dłuży, barwy, bo wcześniej do, do... niebieskiego, <laughs> są fajne kolory. No, bo... ale. <laughs> ale nie, chodzi mi o paletę bar, tak? no, Ale widziałeś to to No nie jest to po prostu taka paleta jak w Draw Something, nie? Że masz cztery kolory, kurwa, miały. Musisz dokupić resztę. No, no, ale tu, chyba kur... chodzi o nasycenie tych kolorów. Tak? No, ale no. widziałeś te porównanie między... Zrobili taką wersję, stary, że musisz najpierw przejść 4 razy grę, <laughs> żeby mieć, kurwa, 256 kolorów. Jak to mieć, kurwa, 32 bity, stary, to musisz 20 razy grę przejść. No, wszystkie raczej wszystkie czy. Ale no widzieliście to porównanie do wersji rozszerzonej i tej nierozszerzonej z kolorami. Ten no, no tak, no to jaki bla, jakie blade było. W ogóle Wiedźmin był blady i wszystko było takie sinne, niebieskie, a tu są naprawdę żywe dobre kolory. Jaki, taki Taki po Photoshopie, tak? No. Nie, no, dobrze, poprawione bardzo dobrze, to na plus. A co do tego doczytywania, co tam? Mm, o czym mówił Maciek, jeden i drugi? A to? To jest po prostu wersja na konsole. No tak, to ale, ale jak rozwiązana. To, to o co chodzi, zamiast pogorszyć grafikę, zabili w mody, zabie, gdzie tutaj tam będzie jakaś kratka, przed, z którą przejdziemy. Ale nie, chodzi I mi, to mi to o to do, ma... doczytywanie tekstur w locie. To. Mm, jak na... ci jakaś postać, czy. A. Chodziło mi o to, że nie ma się czego wstydzić, bo na przykład Gearsy. Które we było, Ale akurat tak, w mi się rzuciło to bardziej tak w oczy i to było bardziej widoczne właśnie podczas Katsenek, że gra, która była stworzona od początku na konsolę Microsoftu, tak, która jest ekskluzywem i mm, która po prostu mnóstwo hajsów zostało wbite w nią. I tak samo y, to wszystko wygląda, więc y, no ludzie z CD projektu RED stanęli na wysokości zadania i chyba wyżej już nie podskoczą, bo po prostu Xbox jest stary. <śmiech> A, ale z drugiej strony m, znajdźcie mi kompana, którym zabrałem. 6-letniego kompana, który ma 5 minut teraz, więc. Ja, ja, na, ja mój ma i musiałem wszystko wyłączyć, więc. No. On z monitorem. To, tak. W trybie tekstowym prawda, tak. Tak. już ustaliśmy w ten nie, no, no, no, no mój komp ma rok i musiałem wszystko na minimum ustawić. Chyba więc... Więc... kupiłeś go. Nie. Nie to jest laptop. No dobra, ale spoko można pociągnąć wiele rzeczy, nie? Lisa na hidef tak. e, y, nie <laughs> tylko wieźmy się. Tego czekaj tego Tetrisa, nie? Tetrisa. masz def? Dobrze YouTube chodzi też. To no, dobra cool, gierka, no. Face, face się szybko wczytuje w miarę. To tylko Excel kurwa, PowerPoint. No. Dobrze o, animacje płynnie idą. Photoshop już nie idzie. Na Photoshop jak odpaliłeś raz, to ci się kąp zajął <laughs> Tak. Ale gaśnicę dawali mu zestawie. Dobra, to grafika bo, jest bo to spoko. Esus, Asus, kurde co to? Esus. Esus. <laughs> to to Abibas, tak? <sad> <nie>? <sad> Puma, Pumba. Oh, kur... Jeszcze jakieś fajne... Kur... Koszmar marketingowca w Bartłowie Żarek. Kur... <sad> to tego mi nic nie chodzi, bo, bo kupiłem Asusa. No dobra. <sad> Wszystko wiesz. Ale jak będziesz, wiesz, bo ja słyszałem, że użyczajszy na konsolę, to nie kupuj jakiegoś, nie wiem... Jaka, nie A Xboxa może... Kupi, nie kupuj Xboxa albo B-Boxa. Be-Box! -box. -box. box No więc. Albo no dobra. Dobra, dobra. Ale no, zawsze Grafika... możesz kupić G Station 3. Czy... Ale serio, to można uznać, że to jest jeden lepiej wyglądając No moim zdaniem obecnie z tego co wychodzi na Xboxa, to jest tu najlepiej wyglądająca gra na Xbox jak... Poza Tetrisem, kurwa, bądźmy śmiertelnie pomyśleć. No dobrze, ale ogólnie, gda, nie, kilka... ogólnie Dobrze, to. No. Muzyka, przechodzimy dalej. Kopie muzyka, Dubsko. kopie Dubsko, no, można już szolać. Można... To... Jako rekomendację mogę chyba powiedzieć, nie wiem, jak wy, ale ja na przykład od, od tygodnia słucham tego sądu. Tak, to, tak, to jest sądzę, miarę... którego można Macie słuchać. Macie go od tygodnia dopiero słuchacz no. drugi. Nie, ja tak od roku. <laughs> <laughs> Bardzo dobrze się pod niego czyta generalnie książki. Można się skupić. się nie wiecie nie, Co? Jak się fapuje do tego dopiero? Dobrze. No to nie wiem, ja. Mówiłem, już... że coś musiałem zrobić z tymi dziurkami, więc... Uspokójcie. Dobra, więc muzyka jest generalnie... A jak spoko... założysz jeszcze wiedźmiński medalion i poczujesz ten chłód stali na piersi, no, gdzieś tam, który ci tam, wiesz, lata między ci włosami. Między ci włosami? No, nawet nie masz włosów na klatce. Nie mówię tych włosach, dobrze. Dalej. dobrze. E, jeszcze zajebisty jest dubbing. Tak, no bo i może o tym możemy też to, trochę więcej powiedzieć. Bo bo czy driving, voice acting, voice acting. Voice acting, no. no to voice chyba acting jakiś. scenariusz. To można to no, no, no, czy to dialogi na pewno że jeszcze to trudno to. powiedzieć, bo ale scenariusz ja to jest prze, dobrze jest. Ja już przeszłem. O, o, o, jaki cwaniak. Ale Maciej? Maciej specjalista? Tak, też. Trzy razy. Trzy razy, tak. A czy, czy jakieś, bo są nowe sceny, jeszcze chyba nie widzieliśmy, kiedy ogrywaliśmy, tak? Znaczy, to jest tak, że... Było, było coś. Ja na razie... Jak grałem tu na Xboxie, to tylko dane mi było zobaczyć jedną dodatkową scenę z edycji rozszerzonej. To było jak e, rozpoczynał się pierwszy akt i to była taka ta scena z tą mapką, gdzie hmm. płynął statek i jaskier opowiadał trochę fabułę bardziej A, No wprowadza. bo jest generalnie te... Tak, no bo te... jest generalnie tak, że ten Jaskier opowiada całą tą historię. Tak, tak wiem, no nawet, ale to nawet w dzienniku da się zauważyć, bo to jest jego słowami wszystko no. spisane. E, wszystkie te questy, które wykonujesz i, i tak dalej. No a te co do tych nowych scenek, które są wmontowane, tam nie pamiętam dokładnie, ale oni mówili, że tam jest ich około 12 względem tej edycji nierozszerzonej i one mają po prostu jeszcze bardziej wyjaśniać te zawiłości fabularne i, to i wprowadzać. 4 godziny graczy. dodatkowej, tak? <śmiech> tak, no ale to dosyć dobry też zabieg moim zdaniem, bo jednak no może nie jest to fabuła, w której można się pogubić, bez przesady, ale jest bardzo złożona i rozbudowana spoko, spoko. i wszelkie wyjaśnienia są właśnie dla jest lepiej, bo wiesz, jak na konsoli wychodzi gra, w której trzeba myśleć, to już jest kurwa Dark Souls. <śmiech> nie, to wtedy mówią, wszyscy mówią: "O mój Boże, najtrudniejsza gra na konsoli. ever jeśli przejdziesz pierwszy rozdział, jesteś koksem." E, bo, wiesz, no, to niektórzy... To w bez... nie można jeszcze Epilog i Prolog przejść. No. To jeszcze dopiero jesteś koksem, a jak intro przejdziesz i Outro Star. No. Samoucek? No. Właśnie. Samoucek był... Przeszła? <gry> powiedziałem, przeszłam wcześniej. Ty, no. To już koniec? Tak? Dwa razy. Nie, ja Ale czy ja powiedziałem? Aha, dobrze. No bo on jest hardkot. Wyślałem, że Ma się ze mnie śmieje Cztery. Cztery. Cztery. Cztery. Cztery. A jest taki? Dobrze mówię po polsku. Czemu na nie patrzysz? Nie wiem, bo ty może masz. Chyba kurwa najlepiej mówisz po polsku. Mówisz? Na pewno czytasz najwięcej książek kurwy. On jest krasomówką. Nie wysłuchaj takich pochopnych Od Od jakiegoś krasnali cię wyzywa radą, zrób co, z Mi się bardzo podobają te wszystkie dialogi. Jest w ogóle, język. zwracacie uwagę na te, na te dialogi, które się dzieją w tle, jak się no. przebiega. Ta, bardzo... to, jak to gigosu, no, tak, fantastyczne. Gotowanie bigosu. to się kurwa dzieje. To jest po piękne. Podśpiewywanie no. jakichś tam. W drugim akcie na przykład. To Oj, nie! zdradzę, nie, nie. ale ty wiesz, o co chodzi. Tak. Jak jesteś w tym mieście i krasnoludy na przykład gadają o tobie, nie? To tak, jest tak. w grupy krasnoludów i one tam napierdalają. Tak. tak mówię, ale ale podśpiewywanie. Albo na upodszpiewywanie. Widzieliśmy tak, jakieś nawiązania do jak, innych tekstów popkulturowych, e, jak na przykład do Prison Break, tak? Tak, no, no, było do Prison Break. I też do Włacy Pierścieni. Do, do, do Włacy Pierścieni jest, jest piękny, ale do, to już cicho, ale do, jest fantastyczne. No, do Włacy Pierścieni to już jest kurwa tak oczywiste, tak, bo, że się bo to... po to... prostu. Tak, tak. Ale tak. w, ogóle w ogóle i to jest są. tak stary rozwiązane, nie wiem, oglądałeś pewnie Ziemię Obiecaną, nie? Nie, ja tego ani nie oglądałem, ani nie mam zamiaru przeczytać książki, to, no jest to jest taki szajs. Oglądałeś? A to jest... o czym to jest? <grym <grym A to do... jest o tych kurwa domach? <grymne> nie, Chyba przed nie, wiosną no, oglądałeś, jasnym, sorry. to kurwa ten... oglądałeś, tak? O, tej fabryce, kurwa? Tak. Dobrze wiem. No, z tymi wiem wielkimi jest, łapami. W filmie wiem. jest kurwa taka scena, że jeden z bohaterów w pewnym momencie odwraca się tak do, w kierunku kamery i jakby chciał pogadać z widzami, nie? Zwraca się bezpośrednio do widzów, nie i. To ten... się nazywa przełamywanie czwartej ściany z kurwa, nie. No dobra. <grymne> o, patrz <grymne> O, popatrz. No, Ale to w no, terminologii anglosaskiej jest po polsku nie no wiem. No dobra, to jest... kontynuuj, bo tam no, tutaj dobra. już nie jest inaczej nie, jest. Auto coś tam, auto coś gówno Tak. A nie tak. tak. To za, to za, za, załóż tak. podcast filmowy. I... No Tak. Nie szczególnie, nie że szlag, to jest, to... szczególnie, że to albo jest, szczególnie, że albo o flagach, o flagach. Fun with flags. Fun with flags. No nieważne, generalnie ten, ten motyw z tak, mówiliśmy, że to chodziło o wadze pierścieni, tak. No ale tak. nie jest mniej więcej jest. tego samego typu motywacji. Tak, a już jest takim uśmiechem w kierunku graczy, takim bym powiedział, dość mocno przytelnym. No a tak, jest też na przykład jest... nawiązanie do Ascreeda, udało mi się znaleźć. No, tak. A no, no tak, no i to nawet co to, to nawet umiejętność dzięki temu zdobywasz. No jakiś asasen czy coś takiego, więc jest bardzo spokojnie. Jest Pudzian też w grze? no co tam w kalczmie z tymi bitkami wyskakujecie goście, który no. wygląda jak Pudzian ale dialogi też na przykład tam gdzie ten Vernon Roche, jak tam się jakiś chłop pyta kim jesteście i on mówi że jest y, kupcem który tam sprzedaje zioła i się nazywa tam w, i ten wtedy Vernon Roche podaje cesarze, imię cesarza Nil, Nilfgaardu no to po prostu i w ogóle dialogi nie nudzą, są takie naprawdę ży nawet, żywe i... Nawet z tym, z, z Radolfem wcześniej rozmawialiśmy, że te dialogi nawet jak się, nie wiem, prowadzi rozmowę tą początkową z jakimś kukcem. Albo no, taką, a powiedzmy, tak. totalnie przypadkowym NPC-em, nie? Uh -huh. Gdzie w każdej normalnej grze RPG to robisz tak, że napierdasz w jakiejś guzicie, żeby winąć, aż... to przewinąć, kurwa jest tak, to Tak, bo chcesz coś kupić no, i już... A tutaj rozmowa z laską, która sprzedaje jakieś tam, nie wiem przedmioty do reagenty, nie? to okazuje się, że ona ma jakąś tam historię i tak. w sumie ma coś ciekawego nawet do powiedzenia. Nie? I można się dowiedzieć a, jej jakiś tam wrażeń na temat tej historii, która nas z głównego wątku, który nas no, interesuje, no tak, z, właśnie z co, jej perspektywy. Co tak? się dzieje co się po się tych dzieje? wydarzeniach, które miały miejsce jakiś czas temu w grze i rozmawiał właśnie z takim kupcem i on tam opowiada, że o, te i te wydarzenia miały taki, taki wpływ nie będę tu przytaczał przykładów, żeby czegoś przypadkiem nie zdradzić, ale stargi nie chodzi o... w dziewiątym tak. odcinku <laughs> ale faktycznie tak, nawet jakiś kupiec zwykły ma swoją jakąś przynajmniej taką właśnie małą tak historię zastanawiałem, i... się... że cały czas nie chciało mi się tego sprawdzać kto kto a... To napisał w ogóle ten scenariusz, bo moim zdaniem ty grałeś, grałeś w jedynkę Wiedźminę. No tak, tak. A to jest zdecydowanie lepsze, no ale Capkowca jest... nie, no nie pracował w ogóle jed... w tej grze. I... Dwójka, jedynka to jest taki, takie dwa podskoki do przodu, mhm. a nawet nie, nie krok do przodu. To jest po prostu rozgrywka, dialogi, wszystko. To Właśnie też grałem ile... przez weekend, ten świąteczny. Trochę w jedynkę chciałem złapać. Tak? Temat. Nie, ciężko, nie skupiłem. Tak? Pożyczyłem. <głos> Ktoś kupił, a ty grasz, tak? Właśnie, to yy, jest bez deremów. A... I rzeczywiście to jest kurwa takie, chociaż tak nie, ta gra już minęła, znaczy od tak, fabularnie mnie osobiście w jedynce fabuła wciągnęła, więc... no ja po pierwszym akcie miałem kurwa dosyć. No właśnie, ja nawet nie, nie, nie, Aha, nie wlazłem no, widzicie, do tej całej wyzimy, bo tam się kręciłem no, po tej wsi. Się, kurwa Aha, przed... po prostu nie chciało, tak mnie to znudziło. A, to Pamiętam do, tego, do tej pory, że przed samą już wyzimą, była jakaś kurwa scena z księdzem, jakimś kurwa kościołem. Nie, tak Z jakimś już nie kapłanem pamiętam. się popierdalało w ogóle. Kurwa, to było tak wszystko absurdalne. I jak chciałem się dowiedzieć, o co kurwa chodzi, nie? No. Znaczy tak. I, ma... Kurwa, nic nie wiedziałem. No, wiedziałem, ma... że mam się dostać do miasta. No, ma, do... Może, do... żeby nie było. Tak uważam, że dwójka to jest tak jak powiedziałem, dwa skoki do przodu, nie jeden krok ale do przodu. Ale jedynka była ale... na lepszą kroną. Nie, o, nie, tylko po prostu uważam, że też była fabuła dosyć ciekawa, no. A, no ale mi chodziło, no, jakby... takie porównywać m jak miłość, kurwa i filmy Hitchcocka. To no, też no bez... jest dosyć ciekawa? Nie, nie, tam nie, no, tam nie ma, fabuły. To może bardzo być dobra, ale tak naprawdę mechanika i game był tak zjebana. Właśnie, właśnie. No, sprzędu, no tak, tak. No. By, był taki szczególnie upiętnione było klikanie. Klikanie profesjonalistów. Skóry nie widział gry na oczy. No, no. Nic widziałem, nie widziałem. Dobra, to. dobra. No dobra, dobra ale to może ale wróćmy do dwóch. Ale to że się chujowo klikało, nie? To w ogóle tak jakoś Aj, nie to, nie było, to było beznadziejne. No. No, mi się podobał ten system, walki Tak. Przez pierwsze 5 minut. A, no właśnie. Generalnie idea mi się podobała. Tak. Dobra, do do dwójki. Chciałem powiedzieć, że jeden kanałem było takie, nie wiem, oldschoolowe kurwa RPG, jakie kurwa Rado by pokochał. Z Dragon Age. Nie. Znaczy, takie nune kurwa zrzuty i zemetryczne, bo ja w takim grałem, kurwa, więc. Bo to na 3D Co ty wiesz o RPG? Wiem, że potrafię być nune i kurwa weźmie mnie znudził. Eee, pierwszy. Dobra, zawrzyj już Zawsze Zawrzyj ryj. Zabrzyj, ryj. Eee, no, chędom. Ale to Cześć, było cztery godziny to... temu. Cztery lata temu, Cztery cztery. Lata temu. cztery. Dobra, to było cztery lata temu. No to na świeżo poznałeś jedynie <laughs> Grałem je z Nike, odpaliłem tak naprawdę i napierdalałem to. Eee, ale my, bo przecież my i tak podróżujemy w czasie, nie? No to było Właśnie, to było. Zresztą właśnie. Zresztą to widać na naszym tym. Czym? Eee... Unboxingu. No, no tam jest taki mindfuck. Ja się zastanawiam, dlaczego ludzie jeszcze nie poszli, kurwa. Nie <śmurzanie> wiem, na przykład kiedy mają dentystę umówionego i tak, co ja tu kurwa robię? <śmurzanie> Dobra. Były dialogi, była grafika, była muzyka, to może teraz w ogóle jak się gra. Ale co do dialogów jest chujowy, lipsing czasami nie, nie wyrabia. Taka jest moja opinia. A zacinały wam się dialogi, bo mi się na przykład zacinały, także y, gość mówił, chędzisz się, i za powiedział. <śmuranie> się, to mówił, chędzisz, chędzisz się. A to nie. To miałeś jakąś wersję, kurwa, dla ziomów, dla DJów? Do tego po no a Doczytywało ci się. No to mi się zacinało, nie? I bardziej mi się zacinało jak z dyskusji, grałem. To on ma jakieś słabego ukończenie. No, on ma edycję Halo, i tylko tam Halo dobrze chodzi. No, wolę Halo tego dobrze. Chodzi. prawdziwa RPGowa edycja. Tak, może to jakaś konspiracja, i tak jest faktycznie. Właśnie, żeby Zainteresujecie znisz... się tym. Zniszczyć tak. polską firmę. Zdemaskujmy ich. Właśnie, skurwysynów z, z Bandzi. A dobra, to z Radol. Szykuj plecak, idziemy komuś. Rozgrywka. Rozgrywka. Rozgrywka. Cyglizny. <laughs> <laughs> nie, a... nie jest naprawdę fajny. To jest. Jest? No jest fajne połączenie takie, nie wiem, RPG. RPG, tak? Tak, czy RPG. E, z właśnie takim slasherem. Może z slasherem w którym trzeba trochę pomyśleć kurwa, a nie napierdalać jeden przycisk, bo. Dobra, uwaga, atak masz mocny i silny, tak? Ale do tego jeszcze są te wszystkie czary i, i... zmieniają No tak nie daje bullet czaru... time jak. No, Ballet. Ballet tak. time. Tak, ale wiesz, no ale... <laughs> To zajebiście! nawet Ballet time! <laughs> wszystko I można! zwalnia, zwalnia tempo to i na go I baletnicę się <laughs> zamienia. <laughs> Balerii <laughs> kurwa tak... I to się nazywa? krek, kre. kurwa czy... No wiesz, taka spódniczka Bartek ją ma. No, <laughs> ale to tylko wtedy, kiedy Maciek zakłada łańcuchy. Na sutki. <laughs> to wszystko jest jasne. Dobrze, system walki. To ja nic no. na ten temat nie powiem. A, bo ty nie dotykałaś... Radom, panu. wiesz co? Powiem ci, że musisz w końcu sobie kupić jakąś grę. Nie możemy ciebie, więcej nie zamrażać do podcastu, jak ty, kurwa, w nic nie gra stary. No Dragon Age to nie gra fajnie. No. Zatem, tym już o niej mówiłaś, więc... No. I to nie jest dwójka. No, i to nie jest... Ja w dwójkę nie zagram. Dobrze. Dobra, sam... to może Maciek ja. coś powie, on najwięcej... Ja, najwięcej, no, no. najwięcej wie. Ej, jak dajście to... mi pada, to akurat tylko cały czas przebijałem dialogi wtedy, pamiętacie? No po to jest. Też... No, no i tak, no. jak to przebijało. O, ja, jak, jest, jak przewijany Właśnie jak ci się podoba? Jak, jak się podoba. No jest za dobrze to tak. tak? To dobrze. Dobrze, to, dobrze, to walka. teraz. To, to już wiem, jak się przewija dialogi. E, no może tak, tak jak właśnie ty wspomniałeś, musisz... tylko o szybkim i mocnym ciosie. Jeszcze musisz porównać koniecznie, jak się gra, właśnie. Dobrze. I później przejdziemy chyba później. No dobrze, prawda? Ale to może tak. I e, Jeśli chodzi o tą walkę, no to tak, niby mamy tylko tam szybki i mocny cios, e, ale. Musimy, znaczy tak, dużo zastosowań to ma jednak, bo każdy przeciwnik ma jakieś te swoje umiejętności, przykładowo nie na każdego, na niektórych nie zda się zupełnie ten silny cios, bo każdego będą unikać, bo są szybcy i tego typu sytuacje, no, szybki dojdzie go, prawda, ale też trzeba się wspomagać tymi znakami, tutaj już nie ma sytuacji, tak, jak w jedynce, że można było przejść w ogóle bez, bez używania znaków, tutaj jednak są bardzo pomocne i często można z nich korzystać. Tak samo jak z innych e, rzeczy typu mikstury, pułapki. oleje, pułapki. A, Bomby, może, zda, może pułapki czasem się przydają do takiego power gamingu, gdzie zostawiamy 100 w jednym miejscu, czy tam 50 I wtedy jakiś tam stwór, które, z którym mamy problem ginie tak natychmiast, taki instant kill Ale no to power może gaming. takie rzeczy <gamy? <gamy> wykluczmy A no, jednak, no tak jak powiedziałem, większość rzeczy się przydaje Warto z nich korzystać tam Sztylety do rzucania. no Takich rzeczy nie, nie sprzedajemy od razu, warto się zastanowić, czy jednak nie zostawić ich. E, co mnie osobiście. Napierdalaj, ardem. E, a no to trochę. No właśnie, ja też. Art, i tylko ten quen praktycznie co jakiś ten czas. Ten ja jeszcze czasem tą pułapkę. A nie, ja, ja tylko dwa: Art i quen tak naprawdę. Ale... Ale w ogóle też w Alchemię nie, nie szedłem. Alchemia tam tylko kurwa, dwie. Tam się tylko wyjebany miałem na to. No treść, nie, kurwa, ja tak wykupiłem tam tylko dwie umiejętności. Jedna, która dawała mi 50% odporności na chyba trucizny a drugą, która dawała do żywotności. Ja też to dałem sobie spokój. Właśnie, może powiedzmy o tym jak wygląda ten system rozwoju postaci bo eee, na przykład, no nie dobra to pisać, tylko bo to jest, kurwa, jedną rzecz dokończę to Mianowicie... powiem o tym podcastie. No. to nie ktoś inny powie w podcastie. No. No. nie, chciałem się pisać, nie to... jeśli mi się chodzi o, o tą jeszcze walkę to ja jako że większość przegrałem na PC-cie, a teraz miałem okazję trochę pograć na xboxie to jedna rzecz która mnie osobiście nie przypadła znaczy dwie które mi osobiście nie przypadły no, dobra, do gustu no. to po pierwsze na PC jak na przykład biegnę sobie, nie wiem, w prawo, a chcę zobaczyć przeciwników, którzy tam są z lewej strony, to nie mam z tym problemu, bo sobie po prostu odwracam się, kamerę odwracam sobie w lewo, a biegnę sobie w prawo. I nie ma problemu. A tu na Xboxie jak zaczynałem biec w prawo, to kamera za mną wracała. I jak chciałem ją obrócić, to Wiedźmin mi skręcał. I wracałem do wrogów. Tak, tak robiłem, tylko, że wtedy... Dobra. Nie to no, na, na tę kamerę. No. Chodzi o to, żeby było to dosyć utrudnione, no ale to można sobie z tym poradzić. A druga rzecz to... E żeby szybko wyobraź, na przykład Można sobie z tym poradzić, tak kurwa, mowa, <głos> zresztą, <głos> skręcą, e, ale się albo monitor sobie odkręca Sytuacja na przykład, z, jak chcesz szybko zmienić znak albo podręczny o, to jest przebyt, gdzie na pc ja klikałem szybko, tam chyba control, najeżdżałem w ułamku sekundy myszką na to, co chciałem wybrać i już było gotowe, a tutaj tak. Muszę przytrzymać jeden guzik. Na, lewy To Tak, lewy bam a nie prawy Lewy. Lewy. Dobra, analogiem wybrać to, co chce i jeszcze potwierdzić trzecim przyciskiem chyba A. Wybór swój. Mi to swój. Nie, sprawiało jakoś, nie no, no, no trochę... Macie, no ma opierączki. Sam na to narzekałeś, tak, więc ja, ja, ja nie mówię, no. on coś mówił, że ja... mówię, że on ma Kurwa, no, nie, no to nie jest wygodne, może tak, tym bardziej, że w momencie wyboru gra nie zatrzymuje się zupełnie. to <gryst> jest balet <tuk> Tak. <tuk> no, ale mo może, może uznajmy, że nie są to jakieś ogromne przeszkody. Ale ktoś powinien to? za to zawisnąć, kurwa. <gryst> <tuk> ktoś <tuk> powinien zatańczyć, nowa na linię. <tuk> dwie, os dwie osoby... Z zatańczyły na linię, więc chyba stychnie. Komuś kryjki powinny oczy wyrwać, Kurwa. Widziałeś dzisiaj, że dwie osoby I jego męskość kurwa, rzucić krukom na pożarcie, kurwa. Zom, kurwa, kotom. My. Myszom. Właśnie, om. Zirafom. Hipopotamom. Dobra. <gryptomom> Ale no, serio, kurwa. Dobra, a teraz na miało być o rozwoju postaci, tak? To ja mam dalej. Tak, Daj! Ja no dobra, tak dobra to chlomo. mamy... Trzy drzewa. brakuje, żeby go pokonać. Ale... Mamy cztery drzewka rozwoju, jedno takie nazwane treningowym, gdzie jest tam one o wiele mniejsze niż pozostałe i tam. E, do... nie, tego nie jestem pewien. Ty, gra... Ty jesteś na świeżo, więc może powiedz, do którego poziomu są zablokowane te główne drzewka. Bo masz te Chyba treningowe, do dziesiątego, dobra, chciałem powiedzieć, że do 8. okej, okay, to ósmy bądź dziesiąty poziom. Nie, ja bym tak obstawiał, że wiesz, blisko 10. nie, No właśnie, e, to jest tylko te drzewko rozwoju treningowego, a dopiero... Które jest w sumie tak naprawdę bardzo ważne, Znaczy nie? tak, no to są takie podstawowe umiejętności, które e, dodają do wigoru, do parowania i tego typu rzeczy, więc to takie podstawy, więc faktycznie to nawet dobrze że na początku musimy chociaż trochę w nie zainwestować żeby potem nie było że zresztą nawet super dobiliśmy nie grałem i tam nie miałem wszystkich tych umiejętności z drzewka treningowego wymaksowanych i tak dalej i tak dalej to nawet później nie wiem będąc na 20 levelu to a no to nie to no bo punkt, żeby dobić tak. em, życia albo a, coś poza takiego. tym tu trzeba zwrócić uwagę na to że Praktycznie jeśli chciałbyś jedno drzewko rozwinąć na maxa, to prawie już w ogóle nikt ci nie zostanie no. na pozostałe, więc trzeba to rozsądnie dobierać. E, no i oczywiście no jednak trzeba zwrócić uwagę na to, że tak, bo mamy trzy drzewka, szermierkę, znaki e, i alchemia, to są te takie podstawowe, te duże, poza tym treningowym. No i tak, szermierka, podstawa, znaki trochę. No i niestety jednak nie jest to zbilansowane, bo tą alchemię można zupełnie pominąć. No właśnie się tak zastanawiałem stary, czy nie byłoby tak, że na przykład możesz sobie zrobić taki rozwój postaci typu e, napierdalam dużo walchemię średnio w znaki i na maksa olewam, powiedzmy, tą szermierkę, i mm -hmm. bardziej przechodzisz w grę załóżmy, nie wiem, iglizem, eee. łapkami, Znaczy tak? i wspierając się tymi sturkami niż, wiesz, bardzo. Ja tego nie robiłem, ale wiem, że jak rozwiniesz w znaki, pójdziesz tak w opór, to gra jest do przejścia ale automatycznie podobno e, trochę poziom trudności tak jakby wzrasta. Jest to trudniejsze do zrobienia. E, nikt chyba, znaczy są ludzie, którzy podobno próbowali na Alchemie pójść, ale to podobno jest zupełnie niegrywalne. I o ile, e, o ile chodzi Nie o mówi się roz... się tak. Jest z... ciężej trochę. Nie chcę już mówić, ale ktoś powinien zatańczyć na linie. No i o ile to jest, w, w, jeśli chodzi o grę, niezrównoważone, no to można powiedzieć, że to jest, tak, jest nie no, flafowo no. no to jest jak najbardziej uzasadnione, no jednak nie Wiedźmin, tylko fluffer, wiedźmin robi w, robił mieczem, Takie, taki Wiedźmin, jeśli ktoś nie czytał książek, yy, a tylko grał w grę i widzi takiego Wiedźmina, który tam znakami rozpierdziela połowę przeciwników, no to nie spodziewajcie się w książkach takiego Wiedźmina, znaki były tylko... Tam Igni potrafił tam po, poparzyć kogoś lekko i tego typu rzeczy, e, to nie był Fireball, więc jeś, jeśli chodzi ja o... Ja że Igni się w tłumaczy, bo... <laughs> Jeśli chodzi o flap to, to jest w jakiś sposób uzasadnione, no ale na potrzeby rozgrywki faktycznie tak słabo, że ta alchemia zupełnie nic no takiego nie wnosi. Ja właśnie nie no, wnosi. zwróciłem uwagę na to, stary, że raz, nie się tak naprawdę z tej alchemii? Raz z tego skorzystałem, także od tą medytację... No tak, bo i tak i tak możesz te mikstury zrobić bez problemu, nie A. potrzeba ich... No. Wiesz, no... Kurde, nie ma w ogóle żadnego wyzwania, tak? Ta alchemia nie sprawia żadnego wyzwania i te mikstury tak naprawdę, kurwa, no ja nie wiem, czy one coś dają, bo... Ja, ja przechodząc tą grę trzy razy, skorzystałem... Ja... Zawsze robiłem sobie tylko ja... cztery mikstury. Ja robiłem... Z... narobiłem sobie tych mikstur, kurwa, z trzydzieści. Miałem jakąś tam jedną mikstery, która tam podnosiła, powiedzmy, wszystko. No ale jak ją odpalałem, to nie widziałem, żebym miał, kurwa, teraz, no, teraz to się zmieniło, teraz sytuacja no, się zmieniła. bo one tak nie działają, Błaśnie. to Na... one mają wspomóc. One, no ale to stary, ja bardziej to traktowałem jako placebo, nie? A z wiem. A z drugiej strony w momencie kiedy dobra dobrałem się do naprawdę dobrej broni, A, no, tak. no to różnica była zauważalna. No nie? tak, I... no, tym bardziej, że jednak szedmierka tam jest podstawą, naprawdę. No, no te drzewko i, I była, właśnie to jest też fajna opcja i o tym war warto wspomnieć że jakby Wiedźwin ma dwa typy mieczy jeden jest srebrny, a, a drugi no tak. jest zwykły i... Właśnie, sprawdzałeś może, czy jeśli użyjesz zwykłego miecza na potworach, to... Jest gorzej. Ale, czyli dostają po prostu mniej obrażeń. No. Okej, okay, dobra, bo ja, ja tego jest... nigdy nie jakoś się sprawdziłem. I to jest, e, i, i to jest szczególnie pod koniec, jak już się robi tak... A. Pod koniec na przykład drugiego aktu, kiedy tam się pojawia dużo przeciwników, mm -hmm. wiadomo w którym miejscu to to się przydaje, nie? Bo nagle się pojawiają jakieś potwory, coś tam, to też pojawia się kolejny, kolejny poziom jakby trudności, tak? Bo oprócz tego, że musisz wybierać z tego kółka te znaki, no tak. załóżmy w momencie, kiedy masz walczyć, nie wiem, ze smokiem albo z jakimś tam innym potworem, no to musisz jeszcze zmienić mieć. No tak. Bo okazuje się, że załóżmy na Utopce on kurwa nie działa w ogóle tym zwykłym. No tak, to się zgadza. Bo one są no. mocniejsze. E, to, co jeszcze mi się podobało, to... Na przykład CD poleciał w taki motyw mm, randomowych na przykład yy, nagród, w pewnych, A, w pewnych no miejscach, tak. które są totalnie randomowe i... Randomowych nagród, które są randomowe. <grym> o, no, nie czepiaj się. Siedź cicho. Siedź cicho bo nie się, Bo Bo zatańczysz na linie, kurwo. <grym> A... Jak mówił trener piękniczy do Cisco kid. Tak? Oj, weź, nie wyskakuj teraz z komiksami. Dobra. A... Analo! Kurwa! Jest przeróbka Halo na Analo. Weź. Kurwa, Luther, co ty wrzucasz? Jesteś gejem. Kontynuuj. na eee. No ale ty fajnie, e, Na Game na no, no, ja Game Cicho, cicho, daj się... Dobra, no przepraszam cię, no, nie góra, masz biletu. Dobra, wiem. cicho! Radolf no, no, Expert mówi. Dwa bo lewym, dwa kółeczka, żeby, żeby... To, to, to, to. to są... To tak, jest... bo to jest tak, że masz pod rę... Masz... Yy, broń te... zwykłą i broń pod Tak, pokazuj wszystkim tak. ludziom, y, jak masz broń, wiesz... Ja ja pokazuję. Na kółkach one ci pokazują, jaki znak wybrałeś i jaki przedmiot podręczny wybrałeś. Nie, no to, to już jak wybierzesz jakiś znak, to no. gdy go używasz, to używasz tego, który jest w tym no, kółku, ale to bez chodziło. No i tak samo z przedmiotem. E... A to o co mi chodziło, to generalnie o to, że masz skrzynię, tak? I skrzynia jest zablokowana z znakami, nie? Które no. O, no to jest dobre. Klucza. I okazuje się, potem się okazało, jak odpaliliśmy, odpaliliśmy, otworzyliśmy ten poradnik że trzeba randomowo trafić. Za każdym razem no, jest inna kombinacja. Na, do, żeby, żeby otworzyć te skrzynie. Żeby no. otworzyć skrzynię. Tak, Nie ma w ogóle dobre. żadnego, żadnego motywu, sposobu na to, jak to muszmy rozwiązać. No ja napierdałem, to na zupełnie. Tak, ale tam I z, ja o tym z nie wiedziałem i znalazłem ten miecz. Aha, I, no tak, i ale... jakiś tam pojebisty miecz właśnie srebrny wypada i była duża wtedy różnica. No nie, o, no, nie. Tak, tak, no tak, no bo ja... to już tam końcówka gry, on jest końcówka. taki kozacki, no. To już był Plan, taki kozacki się. miecz, gdzie... gdzie miałem szansę z, z gargulcami. Tak, ale no faktycznie, jeśli chodzi jeszcze też na przykład o tą alchemię, no to też jest tak, że nie ma sensu też za bardzo jej rozwijać, bo podstawowe, to jak yy, mikstura działa tak podstawowo, jaką zrobisz, bez rozwoju alchemii, jest bardzo... <grystanie> one, one i tak tylko wspomagają, więc to, to wysta w zupełności wystarczy, prawda? A ja sam, z tą grę trzy razy, yy, tak naprawdę robiłem tylko sobie cztery... <grystanie> Pierdalcze się wobec. Hej, ale ja chcę. A czy Analo kurwa na gwiazdkę Penetration Evolve? Dobra. Eee, robiłem tylko 4 czy 5 mixtur, bo tylko one były tak naprawdę konkretne. One się tak konkretnie przydawały, prawda? I, i robiłem ich tam, nie wiem, 10 i starczyły mi na resztę gry, więc y, faktycznie ta alchemia nie jest tutaj. E, mocną stroną, no nie, nie walto może tak o. Jeszcze co do samego gameplayu, to muszę niestety o tym powiedzieć, nie wiem jak wy na to patrzycie, ale moim zdaniem absurdalną sytuacją jest opcja, w której okazuje się, że w zajebistym RPGu, nie? W którym głównym bohaterem jest mega wyjebany Wiedźmin, okazuje się, że Wiedźmin nie potrafi stać. O, ja też przez przerabiane milion razy było... No ale jest to kurwa ale chore. No da... ale to człowieku, no to jak, jak chcesz... Znaczy tak, moje zdanie na temat tego typu rzeczy... To no jest tak. On też nie umiał skakać i jakoś nie robiłeś z tego ziom problemu ziom. Powiedziałem, że jest kurwa po prostu Gears of War z Polski. No i co? A tutaj masz Wiedźmina eee, To ja, to ja powiem... To kurwa w polskich grach nie ma skakania, kurwa nie ma, W DNA po... też się mogłeś skakać Możłeś, ale słuchaj zmożłeś. Gr... Możesz. Możesz. <laughs> w polskich, gra nie ma... Z polskich grach, mówię po polsku Nie ma skakania, ponieważ Większość Polaków jest biała a jak wiemy wszyscy doskonale, bialni reali A to nie skaczą, kurwa. <grymne> To może ja powiem, jakie moje zdanie na Dostajesz temat... To jest Wiedźmina z Gangsta Edition, wiesz? Na temat tego typu niuansów, że tam... Zamiast, zamiast znaków ma, kurwa, 40 piątkę z różną amunicją, kurwa. Kule dum-dum. widzimy, kurwa, klimat Wiedźmina. Dobro. Nie, nie to się. może tak. To ja powiem, że jeśli czepiamy się do skakania i tego typu rzeczy, to moje zdanie na ten temat jest takie, że jeśli chcesz skakać sobie postacią, chodzić gdzie chcesz, robić co chcesz, woli, kup sobie podręcznik do Wiedźminy i zagraj fabularnego i będziesz mógł robić co oh, chcesz. You, yes, takie Wiedźmi jest moje zdanie. Jest fabularny. jest. jest fabularny. świetny. No właśnie, on jest chyba fabularny. A, no dobra, to jak, jak ci nie pasuje, to jakiegokolwiek innego RPGa. Kup sobie podręczniki do D&D i cokolwiek, będziesz mógł robić, co chcesz. Tak jest moje zdanie na temat czepienia się, że postać nie może skakać. Grafiki jest na, fajna grafika? Skakać. No zależy jaką masz wyobraźnię, no. <grystanie> Ale ja nie wiem. Ej, mi też to nie przeszkadza, że nie, nie, no, nie można skakać. No mi to, kurwa, przeszkadza, stary, bo biegałem wokół wieży, w drugim akcie, Dzięki. koło wieży. No wiem, wiem gdzie. No, no. Gdzie już nawet korzystałem z zajebistego poradnika, w <grystanie> no. którym I też napisali, sobie i, kurwa, nie mogłem znaleźć wejścia, nie? Na tą wieżę. Biegałem w kółko. Uchwa, mówię, tu jest gruz zawalony, tu będziesz się dobra. podciągnąć. to ja... a propos skakania, co musiałeś zrobić, żeby dostać się do widzenia? Przeskoczyć, rozpadlinę i co? Nie ma skakania? Jest, tylko wyskasz guzik i najpierw konsola musi a. pomyśleć 5 sekund. Potem ale jest, robi o, o ale to już roku. wiemy, że twoja konsola się przycina. O, ale to to jest tej też no. na przykład zwrócimy uwagę, że jesteśmy na, na jakiś pomocy mamy drabinę i moż, moglibyśmy równie dobrze zaskoczyć z tego, tak, na ziemię. No. Natomiast podchodzi do drabiny i schodzi tą drabiną. W no i to jest też absurdalne właśnie, a propos tego, co mówi Rado, że są czasami takie sytuacje, w których, nie wiem, jest jakaś... jest jakaś... jest jakaś, jest jakaś walka i nasz bohater też po tej drabinie kiwa. W centrum walki z po dzisiaj powoli może zaskoczyć z A do tego sobie nie przypomnę, bo No, hmm, co? Mi się... no nie Pasz, wiem, no ma... pod koniec drugiego A. No może, nie, nie jest. może mi się nie przytrafiło albo nie pamiętam, ale no okej, okay, dobra. Ja nie, no jest no, takie... No ale ja kupuję w takiej wersji jak jest. Się no mi też się Na, podoba, pisz ale maila, żeby wyszkać. żeby wydali patch, ze skakami. No, Mody, jakby było. Nie, graficznie. Nie, opisy. moim zdaniem <laughs> mogliby wydać patch... Motem NBA, kurwa. <laughs> Właśnie! Muszę zmieniać i Geralta w takiego czarno może jak jest nareszcie. Mogliby wydać patch, które poprawiają na przykład King bo nie wiem, czy to no. jest. uwagę, że są kurwa momentami zjebane animacje. To e, jak się zabija Harpie w A, a Akurat, no tak, Harpie to, są kurwa, dobre. leci miecz i ani razu kurwa nie trafia w tą Harpie, tylko kurwa gdzieś powiedzmy że no tak. Mi trafiał, tylko rzucał mieczami, których już na przykład nie miał. No to, to też się zdarza no mi nie trafiał. No trudno. Ale no, no i też jest coś takiego, że ale... jest jedna animacja, nie wiem czy zaobserwowałeś. Że za każdym razem jak zabijasz, Harpy z z Do harpy tak, ale do niektórych chyba są tam ze dwie, może. No. no są do normalnych przeciwników, nie takich z mieczami, czy coś to masz kilka, nie? Albo no. no, do, do, do utopców. A do harpie. No chyba tak, w harpie są. choćbyś tak. byś spod, zapierdalał osiem ich pod rząd, to za każdym no, razem tak samo. A w drugim akcie za hej trzeba zajebać. No, <laughs> no Bartek tam to w miesiące sprawdza. No. Jest jeden taki quest kurwa odnawialna, <laughs> <gra. laughs> no ty nie gra. O, ale no, w ogóle są fajne questy na przykład, które questa. są rozciągnięte na cały akt albo na wszystkie trzy. To też są to... Dobre motywne. Fa na fabułę myszlapowaliśmy? Fabula. Kurde, jak to się nazywa? Questy, które masz rozciągnięte na przykład na cały akt albo na wszystkie trzy. No i gra nie jest na raz. Tak, nie. Gra, gra nie A, jest na dwa. Tak, to jest jak dobra dziwka. No tak, to ja Też na przykład, faktycznie to jest tak, że e, przynajmniej na dwa razy, że, bo w, tak naprawdę po pierwszym akcie masz do wyboru dwie ścieżki, które są Zapewniają ci zupełnie inną rozgrywkę w zupełnie innym miejscu i z innymi bohaterami niezależnymi, więc przynajmniej, żeby, od razu. żeby poznać tą drugą ścieżkę, bo e, może wy wyjdźcie, a ja sobie po, po, a ja nagram sobie podcast. E, No, prawda, no, e, Więc przynajmniej drugi raz trzeba przejść grę, żeby poznać tą drugą ścieżkę, gdzie są zupełnie inne lokacje, zupełnie inne postacie. No w tym prologu możemy jakoś sobie. E, tak? tak, no tu za każdym razem mamy różne do wyboru e, e, Znaczy mamy możliwość wyboru i wtedy inaczej toczy się historia, ale faktycznie grę przynajmniej dwa razy trzeba przejść, a tak naprawdę ja zagrałem trzeci raz, żeby już wszystko poprowadzić tak, jakbym chciał żeby się jak wydarzyło tak I jako że wiedziałem po tych dwóch częściach, e, jaki wpływ mają moje decyzje to za na razem zrobiłem już tak żeby było e, żebym miał save'a na trzecią część i żebym już wszystko się potoczyło tak jak chciałem więc trzy razy to naprawdę jest tak no dobrze. dwa razy to minimum ale trzy razy warto w ogóle więc... nie pamiętam czy to było jakichś de dewelopera czy na konferencji mieliśmy tam, tam, taką mapę wyboru wyglądała dosyć yy, imponująco Czego? Co co? Mapę wyboru. No A wiadomo byłem polóż na scenariusz. I, i po prostu całą mapę wyboru rozryzował. No, no to tak. Wydał, to tak, to... było imponujące jak to wszystko ma na, tak naprawdę. No to się zgodzę, że tak jak. No ja tej mapy akurat nie widziałem, ale grając. To jest to. Tak, tak, ale grając w grę te, te, te trzy razy faktycznie da się zauważyć, że jest imponujące to faktycznie tych wyborów jest tutaj bardzo dużo i są zróżnicowane. tak, no to jest, to jest na, na duży plus. Może teraz wy coś powiecie, bo ja... no. piwo mi się skończyło i już mi zaskoło w gardle. Jeszcze Radov, coś do powiedzenia, bo najwięcej Eee, o czym czymśmy teraz mówić? Eee, Skończyliśmy o rozgrywce A mieliśmy mówić o. o scenariuszu o fabule. Kurwa History. mogłem takie serduszko do No to trochę No trochę już to... zaczęli, trochę już zaczęliśmy, ale. O czym mówić? O, fabule, o historii, historii fabule. Ale to chyba nie ma sensu, nie? Znaczy no, bo to jest problem ja tutaj. Możesz może za dużo z... że... za Właśnie, można to odranić. można za dużo zdadzić, bo to jest taka. Mega wykoksana intryga, no naprawdę. Dobra, ja mogę, dobra, po... to, ja powiem. Ja tak powiem. Ja ja ja no generalnie no, historia coś, opowiada o Wiedźminie Geralcie, <grym> który stracił pamięć to, to, to i w pewnym momencie... Wstą, tak, który nie był nigdzie już wcześniej. No i jakby startujemy w Temerii, tak? Dobrze pamiętam. Tak. Za Temerię! W kraju północy zwanym Temerią, w którym zamordowano zamordowano, tak, króla protesta, a wcześniej w, e w tym intro, które zostało tak, zrobione Dym na salkę No i generalnie chodzi o to, że Wiedźmin wody. chce do, dociec, kto jest z zabójcą króla No tak. Prawdziwym. No to... Edycja rozszerzona na Xboxa 360. <śledź> tak, a wracając <więc śledź> do, do, do, do, do tego, do pamięci, to ogólnie fajny może dlatego, że masz już, tak wiem, dużo y, tekstów na temat Wiedźmina z, no nie wiem, całą, całą, Ile są w stragi? Cztery? E, pięć. Siećdziesiące. No właśnie. Dwadzieścia. Sprzedamy. <głos> nie, no tak no, no tak, no... Masz już cały wszystko nabudowane, a nie każdy tak naprawdę się z tym zapoznał. Tak... <głos> każdy się... no tak, Radom, nie, nie każdy się... tak. nie każdy tak jak to czyta książki. No dobrze, no, iść, no właśnie. <głos> dlatego... <głos> no tak, ale to jest dobre, że skoro nie każdy czyta książki, to w momencie, kiedy zaczynasz grę i ten główny bohater nie pamięta co się działo wcześniej, a pamiętajmy, że to jest przedłużeniem yy, książek, to jednak to jest dobry punkt wyjścia i że przypominają ci się kim jest, kim są ludzie, kto, no których tak. spotyka, a nie jesteś wrzucony i tak kurwa, kto to jest, a ten to <tostrzę> kto, to. No. a nie chcę się czytać, i, I potem wiesz... A, a miałeś no jest... takie wrażenie... Jakbyś miał amnezję, nie? Jak krach, tak, to... Miałeś takie w ogóle wrażenie pod koniec, ja że że Gierka może na przykład kogoś przekonać do tego, żeby sięgnąć po Wiedźmin? No bo zdecydowanie. Ja miałem, bo ja miałem takie wrażenie, zwłaszcza, że końcówka tak można odradzić nie dotyczy głównego wątku. Kąci się w ten sposób, że Wiedźmin Wie, gdzie znajduje się jego ukochana z przeszłości, Tak, o której nie ma w całej grze, tak? Tak, Tadym, zgadza się. Żadnego słowa i będzie trzecia część, w której to się będzie musiało wyjaśnić, po prostu. Trzecia tak, część tak. będzie się nazywał M jak... M jak Miłość, no. Wujak jak Wujak Wuj jak Wiedźmin. Wuj No, więc tak, no to faktycznie... Mięsny... Detektyw... <laughs> detek detek detektyw Wiesław, kurwa! <laughs> I Mięsny Wiedźmin będzie, Kurwa, albo wyobrażam sobie stary, jak on biegnie i zamiast tego miecza biecie taką parówkę, kurwa, albo kiełbasę krakowską, Aj, Ej, krakowska ten autobcy spędzała. No, no. No, no, więc tak, no naszwykły. zdecydowanie może to zachęcić do zapoznania się z książką No ja właśnie, więc... ja już sobie zaplanowałem. No ja znam nawet parę osób, które się zabrały się za książkę po, po tej grze, więc... Nawraca. Więc nawraca, tak, nawraca do starych środków przekazu. Do papieru. Co? Czego? To, czym podcierasz dupę. A dobra. Podcierasz dupę książkami? Tak. mi słabszymi. Ty Krzysztofa Niemcem. Gonciarza. Jesteś Niemcem, kurwa. Tak, rozdzieramy książki. Rozdzieramy. Rozgramy. Nie wiem. Ale palili, książki. A my palili książki. No dobra, papier. dobra, dobra. Później dobra. palimy, żeby Weź się... Dobrze, co co? Wszystko już... A jakieś... Dlaczego gra nie dostała dziesiątki, Maciej? Dlaczego nie dostała dziesiątki? Bo Wiedźmi nie skać. Właśnie, bo no, jest Między innymi nie, no bo generalnie e, Nie wiem czy ty się ze mną zgodzisz, bo Bartek w sumie to mam wrażenie, że gra jak tak kurwa, jak pies Pawłowa kurwa. No ja mu mówię gdzie no, ma iść. on, kurwa w ogóle wiesz No, tak no dobrze. No, nieważne. E, generalnie jest tak, że. Pierwsze wrażenie jest takie, że tą gierkę i myślę sobie, ja pierdolę, to jest najlepsza gra, jaką Polacy zrobili. A w pewnym momencie, jak już tak ochłoniesz, nie, i tak jak mi już opadła ta podjarka po tej całej konferencji, po to, że mamy tą grę, że ją testujemy. A to miałem takie wrażenie, że jest tyle bugów i tyle momentów takich jak te animacje przy finisherach, takie jak, kurwa, quick time eventy, jak to, że mi się ten dźwięk momentami przecinał. momentami mi się, kurwa, nie przecinał mhm. i nie wiedziałem, od czego to zależy. Eee, jak to. to, to no okay, ja wi wiadomo to. Jak eee, to, że Nie ma tego skakania, jest jakieś kurwa Pojebane wchodzenie po drabinie mm -hmm. I tak dalej, i tak dalej No grubo. Eee, to miałem takie po prostu wrażenie Że to jest kolejna gra Z Polski, która ma zajebisty pomysł Coraz lepsze wykonanie Ale po raz kolejny Mamy do czynienia z czymś takim Co było na przykład eee, widoczne dość mocno, mocniej w przypadku uh, Dead Island, nie? Które się odpalała po prostu i gra już była tak kujowo kurwa nabagowana, <gry> że już nie dało się po prostu nawet przymknąć na to oka, nie? I Wiedźmiń się broni tym, że całość, nie? Gry jaką jest, po prostu jest zajebista, tak? I, i broni się klimatem głównie. Ale mam takie wrażenie, że jeśli to by był, nie wiem, God of War 3, ludzie by po prostu pierdolnęli z żonady, bo jakby zobaczyli, że e, Kratos finiszuje nie wiem, jakiegoś tam Boga albo, e, albo cokolwiek innego, nie? Albo powiedzmy po prostu Harpie, finiszuje. tak y -ha. i się okazuje, że wbija Harpi e, tam miecz w gardło, tyle że ten miecz jest 5 metrów dalej od, od gardła Harpi, no to jest nieporozumienie, tak? I tam nie wychodziło o 6 patrzę, żeby e, to naprawić, nie wiem, czy by zwróciliście uwagę, czy tam Bartek zwrócił uwagę, ale... Słucham je... Cię. My dostaliśmy tą grę w czwartek, ja grałem w w piątek to w piątek od. Razu był... Już był kurwa pasz. Tak, no my jak on wsadziliśmy. Tak, od razu był. I już... najlepsze że ten patch kurwa nic, nic nie zmienił. A może Ni... zmienił? Nic, <laughs> tylko że nie było zmienił. właśnie tak. A grałeś przed matchem? Grałem. A, dobra. No grałem i miałam nadzieję, o, może mi się nie będzie zacinał dźwięka, może kurwa będzie teraz trafiał. a, no miesiąc. wiesz, tylko że z okiem na te listy, co te patche zmieniają, to jest tego tyle, że naprawdę. No właśnie nie ma tej listy na stanie. O no dobra, no okej. Okay. Bo na przykład na PC jak oglądasz listę, co zmienia patch, no to wiesz, to... Na się, stary. Tutaj wiesz co ci może patch zmienić, czteromegowy, odpalić ci, kurwa, dodatkowe bronie, które były na płytach, tylko, kurwa, je a, wyłączyli. No dobra, dobra, dobra. Ja i po prostu już teraz wrzucałem patchę na płyty. i No dobra, ale a propos, się z tobą zgodzę, to może tak, no. Ja uważam, że to po pierwsze zależy od, y od rodzaju gracza, no. Ja na przykład... Nie jestem wzorowym recenzentem i gościem, który będzie wyciągał, wyciągał z gry jakieś rzeczy. Daj, nie musiałem nie dasz. Jakbyś teraz wyciągnął pudełko z Baldur's Gate 2, ja bym się ucieszył, jak dziecko pobiegł do domu i grał w to, bo ta gra jest dla mam, mnie mega zajebista. Ale właśnie że właśnie Baldur's Gate 2, paradoksalnie, mimo tego, że miał kurwa kujowszą grafikę i jest grał przed 15 lat... You don't say! <laughs> e, ...był kurde lepiej zrobiony. O, Jezu, aż tak tego nie pamiętam, bo to było dawno, ale, ale może no, ja tak. Wróciłem, wiesz, nie było ja... takich sytuacji, że na przykład klikasz, kurde na drzwi, które są gotowe do otwarcia, i okazuje się, że kurwa coś nie działa, i on na przykład nie przychodzi przez ścianę obok, albo. No, no dobra. A, te, a tutaj potrafią być takie akcje, nie? Na przykład nie wiem, czy by zwróciliście uwagę na to, że. Może te to powiem tak. niektóre katstenki i w tle napiętlają jakieś postaci, nie? Chodzą sobie Aha. coś i ty gada, z A pokazuje teraz. Pokazuję, pokazuje, nie? A obok w tle idzie typ i roida. Tak. Macie uderza o ścianę. No nie, dobra. Kurwa tak jest 5 minut, nie ty gadasz z typem, wymieniać się zdaniami, a w tle jakiś gościu napierdala komuś. No tak, tylko to w takim razie nie porównywałem do gry z przed 15 lat do takiego Baldura, bo im większy poziom skomplikowania i złożoności, tym większa możliwość na błąd, no nie? Więc teraz dlatego.. Się zdarza, Ludzie z Rockstar banku. mają to wypisane, kurwa, eee, nad kiblem. Obstawiam, no, że tak pierwsze, jest. po no a po drugie, no mówię, no, ja... Mnie to tak nie boli, jak gram, bo... Ja bo chcę... Nie, czułem, nie to, bo ja, nie ja jestem... Jest. Ja chcę się dowiedzieć, co będzie dalej. Jak, jak przebiegł fabuły. Dlatego mówię, na 10, a nie 6 eee, na Maciek no, był więc, wyjątkowo łaskawy. Ja łaskawy, no. Jak u nas jest, kurwa... Ten sposób, no. Jak u nas jest 89, kurwa, na 10, to... Dobra gra. <laughs> No, 9, więc, więc no, 8,9. No. A to mamy taką ocenę? No nie, ale... Aha. A, więc może a, ja bym powiedział, by była, bym powiedział... Ja bym, że nie warto, no. ja bym o, może tutaj to... obstawał przy tym, że bardzo dobrze, że chcą to poprawić i jednak Mówi, wydają. skakanie? <laughs> no tego nie wiem, ale że bardzo dobrze, że takie błędy no, jednak cały czas jakieś Dodadza łatki on, no, wydają Kinecta. i poprawiają. No może no. że prędzej inaczej dodadzą i podprawić. specjalnego slota tam, co, o, o, o tym, o czym mówił Radolf, nie? Że jest Kółeczka. To będzie jeszcze jedno kółeczko, kurwa, na piłkę do koszykówki, No No To może okay. dodatek NBA, nie? No. Ale najpierw dodadzą piłkę do kosza, a potem skakanie, kurwa, za dwa lata. Razem z pływaniem. I wtedy wyjdą, wyjdzie edycja na Będzie można płetwy założyć fajkę, kurwa, trzepek. I skoczyć to masz. Ale nie wiem, o czym mówić. No, ja też. Co? Ale tak naprawdę to wiesz, bo chodziło o tego gościa. Wiem, że... a, ale udaję, że nie wiem. Dobra, no dobra przyznaję się, obejrzałem bakat... pamiętnik z wakacji. No, obejrzałem pamiętnik z wakacji. Nawet Bartkowi proponowali dwa razy. No, ale, ale niestety, ale... byłem za głupi. Byłem <śmiech> za <Męsa> głupi. <śmiech> Stwierdzisz, że coś trzeba tam powiedzieć o jestem jeżu, ale... Dobra. na koniec. A, a miałeś być Co? Beatką, tak? No. No, mi wychodzi. to w przyszłym tygodniu. To już załatwmy na przyszły tydzień, Uwaga, wiedz mi wyszedł. Tak. na premierze. Kupujcie iPady, bo będzie koniec. Koniec. Bo w końcu na Facebooku runął mur na. Tak? Deadly. Deadly Series, tak? No dalej, Dark Souls. No bo się wkurwili już na ten mur. Tak, zapowiedzieli w końcu swoją wersję na PC. Gratuluję. Która będzie miała dodatkowy... Ja nie czekam, raf. bo ta gra nie ma fabuły. No, ta gra jest tak chujowa. Dobra, dobra. Będzie miała dodatkowy, dodatkowy Po prostu jesteś nudny. To jest taki prowolusza, to darmo na rpg. Tak samo, na, na na no, tak samo nie. się biega, no. no i właśnie no, ja jestem brakuje, takim graczem. Ja gdzie są, kurwa, te bramki i pipki. No. Ja, ja jestem takim graczem. Nie ma Kole, fabuły, kontra. to nie pogram. Dobra, Gości od Flo'a i gadki. Kończ to, chociaż się nie odzywa On jest takim Kubą Wojewódzkim, nie? A my jesteśmy tym sztabem, kurwa, który w słuchawce siedzi i mu mówi co ma Właśnie. Kończ to. Jest kurwa, dobra. No. Kurwa. Um, to był dwudziesty czwarty odcinek podcastu Gry na serio. Um, w, którym? w którym? Mówiliśmy o Radolf Wiedźminie. Zabójcy królów. Edycja rozszerzona na Xbox 360. Dobrze. Zrobiłeś to? Już raz. No, dobra. Ja robiłem to ostatnio za często. Jest mi z tym źle. A dzięki za słuchanie, zostawcie komentarz. Tak, dzisiaj z nami byli. Radolf. Na <grym> o, właśnie. I zostawiajcie na gwiazdki na itymu. Mnóstwo, mnóstwo. Każda gwiazdka to Każdana kropla gwiazdka. woda dla Maćka. Kropla woda, kurwa. Chodźcie mi kiedyś odmieniać przez te pierdolone przypadki. Tak, to, się to nazywa. to dopiero będziesz, jak, jak będziesz miał z, z... A, no. Ale na razie pracuję, na, na razie przepisuję słownik. No, kontynuuj. kontynuuj. Każda, pamiętajcie, że każda gwiazdka to kropla wody dla Maćka. I im więcej gwiazdek, tym dłużej Maciek będzie mógł żyć, pracować. Podzielcie się. Nie bądźcie tacy jak większość Polaków. Oddajcie 1% na Maćkę. Maciek, teraz tak musisz powiedzieć że ale, ale by była bania, jakbyśmy sobie założyli taką fundację, kurwa, gry na serio, odpisz podatek! Kurwa, na nas! Ja bym pierdolnął, jakby ktoś odpisał stary podatek, 1%, kurwa, na taki. Myślę, dybii. że to byłby gorszy ruch niż wydać 1% na fundację no Ale jak była partia przyjaciół piwa, to czemu nie może być fundacja gry na serio? Nie? Ale ona wtedy, musiała, wtedy musiałaby się zajmować leczeniem ludzi chorych psychicznie, niestety. No, nie, nie zajmujesz. się. Nie, my tworzymy ludzie chorybskich. Niestety to jest winą musi no być pra... kurwa, jakaś konkurencyjna jednak filmu. Był A. ze mną dzisiaj nasz gość specjalny, który powiedział dużo na temat Wiedzbina. Zator. Zetor. Zetor. Zetor. Tak, to ja. Szyma. Tak. Dzięki za słuchanie. Tak. O. Z drugim Maćkiem zabiliśmy podcast dzisiaj. Ja pokazywałem zdjęcia <laughs> za nalo, jak to się wymawia. A Był Radolf, który jak zwykle. Radzie, Trudno go było powstrzymać. Radolf jest jak, ja. jak games z Pulp Fiction. Bo mu rzadko filmujesz ten taki... clean w Wiesz o co Wiem o co chodzi. No. No. Release the game kurwa no, my God. <laughs> Release the Radolf kurwa. <laughs> to nie było mi Co wy chcecie? Dzisiaj nie będę trochę gadałem, no. no, no dobrze. Dobra! I no. chyba nawet więcej od ciebie. Nieprawda. Oj.. Ja o... mówię o tańczeniu na linię, spierdalaj. No to było zajebiste. I Maciej Esz. Ciema. A ja byłem A, El no, wystawiajcie to... gwiazdki, ktoś zatańczy na linię. No. <laughs>